Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu rozrywkowego Najmojsza Racja, prowadzonego przeze mnie, czyli przez Sebka. Muzyka, którą przed chwilą usłyszeliście, to muzyka zespołu Żywiołak. Zespołu, który gra muzykę folk rock, czy coś takiego, nie jestem pewien. Teksty są jakieś takie dosyć pokręcone, ale wybrałem ostatnio się na ich koncert ze znajomymi i muszę powiedzieć, że wspomniałam świetne. Na koncercie żadnym nie byłem już dość dawno. Dobry, dobre prawie dwa lata chyba. Więc wyciągnąłem z szafy glany, ubrałem się elegancko i wskoczyłem tam w topogo z kumplem. Całkiem fajna zabawa, choć przypomniało mi się trochę tak lat wcześniejszych parę. Choć wcale taki stary nie jestem, chociaż pewnie jak na te standardy subkulturowe to jest już ze mnie stary pryk. No muzyka ogólnie była fajna, fajnie się bawiłem. Polecam ogólnie koncerty, ogólnie polecam też te Pogo, chociaż jeśli nikt jeszcze nigdy nie próbował, to chociaż raz w życiu trzeba. Emocje gwarantowane, chociaż to, co my robimy, to raczej nie nazywa się Pogo, to tam jakieś inne nazwy są chyba na to, już na, nie, nie lubię takich, takich segregowania i w jakieś tam przygródki wsadzania różnych i dzielenia różnych rzeczy, to tam, moim zdaniem są dosyć duże bzdury. My raczej tam się w tańcu nie pierdolimy, nie? E, że tak powiem, i, i bardziej agresywna forma pogo. No, kto kiedyś się tam na koncertach bawił, to wie, e, że zależy w jaką ilość ludzi i jakiego rodzaju się wpadnie. Najlepiej wpadać, e, znaczy najlepiej, najprzyjemniej wpadać w grupę jakichś takich chuderlaków, którzy latają na boki jak się w nich wpadnie. A największe emocje dostarcza wskoczenie w grupę takich większych osób, które raczej stawiają większy opór w rzucaniu nimi pod sceną. No, to, no dobra, to już nie będę wam nic mówił. Jeszcze jakąś głupotę pierdolę. Dobra, co dalej? E, e, dobra, w sumie to nie wiem co tu za dużo powiedzieć dzisiaj. Jestem przeziębiony, nie wiem czy to słychać. Zawaliłem się wieczornymi wypadami i piciem. Zimą, znaczy na przełomie wiosny i zimy i wiosny to niebezpieczna sprawa. Radzę ubierać się ciepło i pić mocniejsze trunki niż piwo, to może te bakterie wszystkie po prostu wyparzy. Zawaliło mi nos, musiałem iść do pracy chory. Co prawda jestem dosyć zadowolony, bo miałem takie dosyć ciekawe przypadki. <grych> Tych, no, jak to Martin mówi, Zbiegów okoliczności, tak zwanych. A, tak ogólnie to chciałem pozdrowić moich wiernych słuchaczy, którym w ogóle chciało się przesłuchać mój podcast, czyli po pierwsze Papa, który komentuje tutaj, jako pierwszy w sumie. Następnie Papa, czyli z Papy Cafe, dobra, potem Skwar, Skwar z Podcastu Bez Nazwy. Polecam podcast Bez Nazwy, jak i Papa Cafe, no i Martin Lechowicz nawet mi się tutaj wpisał. Super. Będę nagrywał może trochę częściej albo... Może nie częściej, bo po co? Raz na tydzień jest ok, co? Co tutaj jeszcze ciekawego powiedzieć? Aha! Teraz puszczę wam kawałek, e, który na pewno nie będziecie wiedzieli za bardzo, o co tu chodzi, ale e, mi, z, dla mnie on zwiąże się z olbrzymimi tam wspomnieniami. Kiedyś e, ojciec przysłał mi... E, jak był w pracy w Stanach, 91 chyba do 93 trzeciego, kurde dwa lata tam siedział, przysłał nam tutaj do Polski Nintendo, Super Nintendo i grałem w takie różne gry. A muzyka z nich była po prostu świetna. No zresztą sami posłuchajcie. latach zacząłem się zastanawiać, co to jest, nie? a okazało się, że muzyka y, z tych wszystkich automatów, tam jak pamiętacie, te wszystkie z gier y, od Amigi, aż po właśnie te y, takie y, konsole, jak właśnie Super Nintendo, generowana jeszcze tam właśnie z y, samej konsoli, nie? nie była nagrywana, tylko po prostu była przez syntezator tworzona, generowana, nie? Tak, całość tej muzyki nazywa się Chiptune. Oprócz muzyki z gier to były tworzone różne inne. Były tworzone normalnie... Muzyka była tworzona, po prostu do dzisiaj jest tworzona na Gameboyach, tam na Amidze. Ludzie tworzą muzykę opartą tylko i wyłącznie na generowanej muzyce przez chipy, Układy scalone. Tak, yy, ogólnie polecam zapoznać się, to co teraz słyszycie to jest tam Hyperzone z gry Hyperzone, puszczę dopiero jak będę sklejał to wszystko to tam się dowiem jak się konkretnie ten kawałek nazywa, bo są dwa takie fajne. Są e, oczywiście Chiptune e, bardziej prymitywne, czyli takie właśnie z Amigi, e, z Nesa i tak dalej. I aż po bardziej właśnie takie złożone, właśnie z Super Nintendo, czy tam z Sega Saturn chyba też. To już są takie e, bardziej złożone motywy, które wpadają w ucho. No i co? No i na koniec, co by tu można było powiedzieć ciekawego. Ostatnio e, wyskoczyłem oczywiście z Stachem na piwo, żeby nagrać dla Was e, jakiś mini materiał. I tematem przewodnim było oczywiście rozliczenie z podatku, od podatku. Chuj wie jak tam się dokładnie nazywa. Po prostu nie chcę w ogóle nawet o tym myśleć. Każdy przez to przychodzi. Ja tam mam akurat teraz moją taką pierwszą legalną pracę, z której odprowadziłem podatek oczywiście. I będę miał zwrot, nie? Do, chyba do pierwszych trzech tysięcy, czy coś takiego. Jest jakiś tam zwrot, już nie pamiętam. No w każdym razie kradną, mielą i wyrzygują Wam resztę, żebyście się zadowolili tym. A wiele osób, tak jak na przykład Stachu, muszą dopłacać. Jak to jest tam 30 zł dopłaty, to jeszcze sobie to myślisz, a niech tam 30 zł. Ale znam ludzi, którzy płacą o wiele więcej. Mój kumpel tam 300 zł dopłaty. Myślę, że to, to nie jest tam jeszcze jest taka wysoka strasznie kwota. No, ale chodzi o sam system, sam fakt, że tam biorą Ci ten głupi podatek, a wtedy... Nie, Okazuje się, że, że za mało, nie? że jeszcze trzeba trochę ukroić. No to tyle, co tam dzisiaj mogłem powiedzieć. To było takie luźne gadanie. Martin tu mi narzekał, że trochę jest mało luźności. Ktoś tutaj, papa tutaj bardziej się rozwinął. Super, że o maszynkach z ostatniego odcinka, tak, o hazardzie. Cieszy mnie, że tematyka y, Was interesowała i że odcinek był <śmiech> możliwy do przesłuchania. <śmiech> Są zdania podzielone co do moich nagrań ze Stachem, ale zostawię je, są na pewno jeśli się komuś podoba, to co niech jest. A jeszcze Anonim, Anonimowy, który wpisał się na mojej stronie dwa razy. No to pozdrawiam jeszcze Ciebie Anonimowy. Jak będziesz jeszcze może wchodził na moją stronę, to, to podpisz się jeszcze pod tym co tam piszesz, bo faktycznie nie ma opcji. W, jak wpisuję się jako osoba anonimowa, to wychodzi, że bez podpisu anonim. Dobra, na dzisiaj to by było wszystko. Jak wydobrzeję i poczuję się tam lepiej za tydzień, mam nadzieję, już to nagram coś więcej, bardziej przygotowanego może. Nagrywanie na chorego jest takie średnie. Nie wiem, no w każdym razie usłyszeliście pierwszy odcinek Najmojsze racji na chorego z Katarem i z byłem bólem gardła, których tam zaleczyłem. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam za tydzień, odcinek ukaże się na pewno. A teraz zachęcam do e, odsłuchania nagrania e, wywodów Stanisława na temat podatków e, znaczy na temat rozliczenia się rocznego z e, podatku. Nie wiem, że płacę 900 z wypłatki. To jeszcze kurwa, musiałem 3 dychy dopłacać! Ja Jak ty to obliczyłeś, ten kurwa, podatek? Co ja? To taka księgowa oblicza. Bez, kurwa, kitu. Trzy dychy do płaty. A ja płacę na tych wszystkich szmaciarzów, którzy nie pracują. <grym> to to, to żadna dla nich obraza, oni i tak pójdą po zasiłek. No to racja, kurwa mać. Żrom moje, kurwa, na nfz -y. Na jakieś chuje moje, dzikie węże i drogi, których kurwa ma, i tak nie mam. No, dziurawy są. Ja pierdolę. No ja podobno mam dwie stówy dostać. Pierdolisz. No bo... To złodziejstwo, kurwa. No jak diabli, ty. Zabrali mi 600, ja dostanę zwrotu dwie. A mi 9 biorą, kurwa, i dostaję, jeszcze dostaję na minus, kurwa. O, Panie Sajysławie, Pan jeszcze zapłaci trzy dychy, kurwa. Dodatku. Za mało Pan dał, kurwa, tego podatku. 9 stów to za mało, zabrakło trzy dychy na, na, kurwa, kalekie dziecko. Żeby to jeszcze na kalekie dziecko szło, człowieku. Dokładnie. To idzie na tych prógwilów, którzy z tego żyją, w tym urzędzie. Ja pierdolę. Nie, no co, Ale jaka to jest przesada, nie? No Jak weź. mnie to wkurwia? A mnie to nie wkurwia? Trzeba zbojkotować. Człowiek zaczyna bałskich. swoje życie zawodowe. Mamią go tym, że oddadzą mu 200 zł, Dostanie te 200 zł, kupi sobie coś. I z tego wychodzi mu, że to co sobie kupił kosztuje 3 dychy, a resztę zapłacił podatku. i tak naprawdę kurwa. Możesz kupić tylko kilo skarpetek i kilogaci. gaci. No, bez podatku. Chyba na stadionie dziesięciolecia. Ty. Kurwa Marcin. Do czego to kurwa doszło? Ja pierdol... Masakra to jest taka, że nie wiem. Ale to jest racja, kurwa, tak jak gadali, kurwa. Niedługo będzie jeszcze podatek od oddychania, kurwa jego macie. No teraz już jest podatek za pracę, przecież. Za co ty płacisz ten podatek? No właśnie. <grym> ja pierdolę. Za to, bajlicy. że się urodziłeś zdrowy, musisz za to płacić. <grym> dokładnie. Za karę. No. I za to, że nie chodzisz do lekarza, płacisz jeszcze więcej. No dokładnie, no. No to jest już w ogóle problem taki bez dna, nie? Jaki, kurwa, absurd to jest masakryczny. Masakra to. Rozkurwmy ten świat. No. Rozkurwmy szmaty rządzące. <głos> Zniszczmy ich. <głos> Apel do Albo się przeprowadzić <głos> po prostu, no bo to i tak nie ma już sensu. tu do czomolungmy kurwa. Do jakiejś Ameryki Południowej pojedziemy sobie... Aha, jeszcze wiesz. za moje podatki, teraz kurwa w Afryce zrobili internet bezprzewodowy. <głos> <głos> Co za konkret, w jakiej Afryce zrobili... W wiadomościach byli. <głos> nie oglądaj telewizji, chłopie, nie? To zupełnie nie opłaca. Tu masz, A, sorry, to było Rio de Janeiro. S, te... slumsy No, i w szczególności jest potrzebny internet. No, dokładnie. A, nie, a, a na mnie na Slumsach się okazuje, że mieszka jakiś DJ kurwa szmat. Ja. Cześć. Kumasz? W, w Slumsach sobie mieszka DJ szmata. Mówi, o, teraz mam internet za darmo, będą. Ludzie będą słuchać mojej muzyki. pewnie na pierdala, pierdź bąkiem, Pierdala. Albo ciąga włosy i dym daje kurwa, żeby grała jak harmonika. Nie, yeah. ten temat jest w ogóle skrajny. No, Absurdalny, kurwa, ale cały świat taki jest. To jest to najgorsze. No w sumie polska nie do końca, jest co? polska jest jedna z najgorszych, nie? no niestety. No, tak jak mówię, ja dostanę niby ten zwrot, no ale. To jest takie mamienie, nie? Biorą Ci y, podatek, to jest, kurwa. biorą Ci po, podatek za, czy... to, że, za to, że możesz pracować, mielą go, mielą go, jo. biorą dla siebie i jeszcze Ci z łaską oddadzą. A jak się pomylisz, to Ci jeszcze dopierdolą. Taką karę, że się kurwa nawet kupy nie będzie chciało zrobić, bo nie. będzie szkoda wody spłukać. <śmiech> Dokładnie. Dokładnie tak. Boże, kurwa. Ale wkurwiające to jest, masakra. Pracujesz na tą całą hołotę, a jeszcze dodatkowo dostajesz w pierdol za to. Dokładnie to tak ostro, Kurwa, nawet, nawet konia się nie opłacowało. Bo szkoda umyć penisa, żeby czernie był kurwa. Bo za wodę też płacę podatki. A dzieci w Afryce umierają. Dzieci w Afryce godują. No. No a za benzynę? Ile ja płacę za benzynę? Ja pracuję na to, żeby mieć na benzynę Za którą dojadę do pracy Rozumiesz to? No i płacisz podatek no. Gdybym nie czerpał przyjemności z jazdy To bym był skrajnie wkurwiony Benzyna kosztowała 3,20 Nakupowali za 3,20 I teraz nagle sprzedają znowu za 4 zł Rozumiesz to? Absurd Człowiekowi niedługo nawet na piwo nie starczy I tak płacił za podatek no. Pustą przyczepę pchał. A co tu, kurde, takie ruch? No, kurwa, może <głos> wróżam tu jakąś drogę do chuja, Za którą ja płacę podatki. Jeszcze mnie nie przepuści na przejście smata, no, Ty musisz wypisać wszystko dokładnie, żeby się nie pomylić. I oni wtedy z łaską to sprawdzają, czy dobrze. Zam kurwa, knięte. Be... No norma. Ej, dziel, stramy kurwa. Gdzie pójdziesz? Nie dużo, ja podatki na nich płacę, to kurwa. Gówno sobie gdzieś pójdzie. No nie wiem, gdzie pójdziesz. Idziemy się odlać. No, to, to raz, przede wszystkim.